Modliliśmy się do Ducha Świętego, ale jakoś nie było odpowiedzi. Właściwie te nasze pomysły to były naszymi pomysłami. Stwierdziliśmy, że się źle modlimy. Zrobimy to, co Pan Bóg będzie miał dla nas przygotowane. I nigdy nie myśleliśmy o misji. Mąż pojechał na rekolekcje wielkopostne, wrócił z tych rekolekcji i powiedział pierwsze zdanie, nie tam, witam Ciebie, kochanie, i tak dalej, tak dalej. Tylko, wiesz, jedziemy na misję. A powiedziałam, ok. Coś tam w sercu zapikało i rzeczywiście, ponieważ w naszym małżeństwie ważne zizji zapadają szybko, no to właściwie od ręki zadecydowaliśmy, że jedziemy na tę misję. Pod warunkiem, że przedtem się pomodlimy i rzeczywiście czekamy na taki jakiś znak, to tak. Mamy czwórkę dzieci, chyba się nie zdziwili. Myśmy zawsze podejmowali różne decyzje takie nietypowe może i to była kolejna jakaś tam nietypowa, w związku z tym odruchowo niemal zaakceptowali to. Ja się tak do końca nie zgodzę, bo dwójka zaakceptowała od razu, to jest wasze życie, natomiast pojechaliśmy do córek, bo wtedy mieszkały razem, jeszcze jedna studiowa i zaczęliśmy tak krążyć, się nie denerwujcie, przyjmijcie to. I takie wstępy robiłam jakieś tam parominutowe. Najstarsza córka powiedziała Mamo, ty jesteś w ciąży. Dobrze, dobrze. Ja wychowam tobie to dziecko, ale wy w waszym wieku i w ogóle nasłuchaliśmy się, tak że ona w ogóle nie brała pod uwagę, że ja zaczynam, że to całe preludium to jest na temat wyjazdu na misję. Jak w końcu dopuściła mnie do słowa i powiedziałam, że jedziemy na misję do Afryki, no to powiedziała, „Ty ja już nie wiem, co byłoby lepsze, to żebyś była w ciąży, czy na tą misję. W zeszłym roku bardzo ciężko zachorowałem i pracownicy, nauczyciele wszyscy stali w koło, modlili się, śpiewali, płakali, czuwali, leżałem tam w szpitalu, to przychodziły, chór śpiewał pod oknem. W oni tam mieli zwyczaj linczowania złodziei. Jak ktoś skradł bydło, złapali, to tego złodzieja publicznie na środku wsi zabijali maszczetami. Kiedy zobaczyłam przez okno, że znowu prowadzą jakiegoś złodzieja, byłam sama, męża nieba, był w pracy. Wyciłam ze ściany mój krzyż misyjny, pobiegłam tam do centrum i stanęłam z tyłu za tymi ludźmi, trzymając wysoko krzyż w górze i zaczęłam się modlić po polsku. Oni tam poszeptali, poszeptali, odprowadzili chłopaka. I ten chłopak ocalał. Od tego czasu w kołach nie było żadnego linczu. Ja się nie przyznałam do tego, że tam poszłam, Ani przed mężem. Dopiero po wielu miesiącach powiedziałam. Mąż też szła mał te pewne zasady. Mianowicie nie wolno po Tanzanii jeździć nocą. Siostra po prostu dzwoniła wtedy do męża i mówiła, bo odmawiali tanzonisty kierowcy jazdy z chorym. I siostra dzwoniła ze szpitala, Aleks pojedziesz, że Aleks nigdy nie odmawiał. Ja potem uruchamiałam pogotowie modlitewne, wysłałam smsy do kraju, do znajomych, żeby się modlili, bo jedzie przez burz i to wśród tych właśnie wojujących, lubiących się plemion, też małej zakazy. Na przykład tą rodzącą kobietę krwawiącą też jechałeś. To wtedy było akurat tuż po masakrze w sarara i to był prawie, że taki stan miejscowy wyjątkowy, że nie wolno było. W no. zostało zostały przysłane helikoptery i tak dalej. Kobieta rzeczywiście krwawiła, była rodząca, a tam 80 kilometrów i trzeba jechać szybko, a jest 80 kilometrów drogi, no powiedzmy z nazwy tylko. To przeżycie dla kierowcy niesamowite, prawda? Bo to każde tam uderzenie w dziurę powodowało, mogło spowodować poród w samochodzie i tak dalej. Ale żyję, jestem, możemy rozmawiać, także to wszystko się zawsze kończyło pozytywnie, jakaś tam opieka boska jest, no bo to tak czasami rzeczywiście po ludzku to nie powinno się zdarzyć, nie powinno być dobrze, nie, a było dobrze jakoś i mm -hmm. przez te wszystkie lata czuliśmy opiekę na pewno codziennie.